Sześcioro nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu w obecności notariusza. Wśród nich także dwójka sędziów, od których prezydent przyjął już ślubowanie. Karol Nawrocki nie pojawił się w Sejmie. Prezydent miał obowiązek przyjąć ślubowanie sędziów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka w nagraniu w mediach społecznościowych. Prezydent jest obowiązany do bycia świadkiem tego wydarzenia. Czy to moja opinia? Nie. Tak stanowi wyrok samego Trybunału. Kancelaria Prezydenta nie uznaje ślubowania sędziów w Sejmie i zapowiada złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego ślubowania sędziów, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent Nawrocki postępuje ścieżką konstytucyjną, a nie ścieżką bezprawia, którą prezentuje dzisiejsza większość rządowa. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje czworga z sześciu sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie i zapowiada, że mogą przychodzić do Trybunału jako goście. Sędziowie nie wykluczają więc złożenia pozwu do sądu pracy, jeśli prezes Trybunału nie będzie dopuszczał ich do orzekania. Między USA i Izraelem a Iranem trwa zawieszenie broni, ale prezydent Donald Trump zapowiedział, że wszystkie amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie pozostaną w pobliżu Iranu, dopóki Teheran w pełni nie zastosuje się do porozumienia o zawieszeniu broni. A jednym z warunków jest odblokowanie cieśniny Ormus. Została ona ponownie przez Iran zamknięta w związku z izraelskimi atakami na Hezbollach w Libanie. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał polecenie rozpoczęcia tak szybko jak to możliwe rozmów pokojowych z Libanem na rozpoczęcie negocjacji. Nalegał prezydent USA. W rozpoczynających się w sobotę negocjacjach pokojowych w Islamabadzie kluczowa będzie właśnie kwestia wstrzymania izraelskich ataków na Liban.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 Tymczasem prezydent USA ogłosił właśnie, że sprzeciwia się pobieraniu opłat za żeglugę przez cieśninę Ormus. Pojawiają się doniesienia o tym, że Iran nakłada opłaty na tankowce przepływające przez cieśninę Ormus. Lepiej, żeby tak nie było, a jeśli to robią, niech lepiej natychmiast przestaną, napisał Trump. I dodał, że ropa zacznie płynąć bardzo szybko z pomocą Iranu lub bez niej. Iran zamierza pobierać opłaty i kontrolować tankowce transportujące ropę naftową przez cieśninę Ormus. Opłata ma wynosić dolara za baryłkę ropy. A puste statki mogą pokonywać cieśninę za darmo i bez przeszkód. Władimir Putin ogłosił wielkanocny rozejm. Miałby obowiązywać w sobotę i niedzielę. Działania zbrojne mają zostać zawieszone w sobotę 11 kwietnia po południu.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 jest trzemski Polskie Radio. Prezydent Ukrainy już zapowiedział przestrzeganie wielkanocnego rozejmu ogłoszonego przez Putina. Władimir Zabański napisał na Telegramie, że Ukraina wielokrotnie oświadczała, iż jest gotowa na wzajemne zobowiązania. Prezydent Ukrainy dodał, że ludzie potrzebują Wielkanocy bez zagrożenia i realnych działań na rzecz pokoju, a Rosja ma szansę nie wznawiać ataków także po Wielkanocy. To są aktualności jedynki. A w nich jeszcze dobra wiadomość dla kierowców jeżdżących za Kopianką. Czarny punkt w Krzyżkowicach koło Myślenic zlikwidowane. Po dekadzie starań, po dwóch latach budowy kierowcy i piesi mają już do dyspozycji bezkolizyjny węzeł z tunelem i przejściem podziemnym. Zniknął natomiast niebezpieczny lewoskręt do Krzyszkowi oraz pasy na Zakopiance. W związku z przebudową trasy pod Tatry swoją lokalizację zmienił najbardziej dochodowy fotoradar w Polsce.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 JEDYNKA Polskie Radio Jest piątek, 10 kwietnia, setny dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.51, zajdzie o 19.25. Dzień będzie trwał 13 godzin i 34 minuty. Krótka kartka z kalendarza. 501 lat temu na rynku w Krakowie książę Albrecht Hohenzollern złożył uroczysty hołd Lenny polskiemu królowi Zygmuntowi I Staremu. 446 lat temu kanclerz wielki koronny Jan Zamojski wydał przywilej lokacyjny dla założonego przez siebie miasta Zamościa. 60 lat temu urodził się Artur Żmijewski, aktor. 22 lata temu w Gdańsku zmarł Jacek Kaczmarski, poeta, pieśniarz Bart Solidarności. 16 lat temu doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Zginęło w niej 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią. Imieniny obchodzą dziś Polonia, Makary, Małgorzata i Michał. Najlepsze życzenia od Jedynki. Autopromocja. 100 lat razem. To nie do uwierzenia, a jednak prawda. Jedynka ma dobry powód, żeby świętować i spotykać się ze słuchaczami.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 Autopromocja. Muzyka nocą. Tak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywały więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach A kieszenie jak ocean Powoli chodzę I rozglądam się Kieszenie jak Ocean, a ręce Mam w kieszeniach Dlatego wiem gdzie żyję Dobrze wiem Mam ręce w kieszeniach A kieszenie jak ocean Powoli chodzę I rozglądam się Kieszenie jak Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem Była raz chwila uniesienia I wchłonął mnie radosny tłum Poczułem z ludźmi serca drżenie Lecz w oczach ich był tylko lód Kiedyś ujrzałem ranną zorzę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 A kieszenie jak ocean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 Wykrzyknę, tam ma lekki, chudy. A póki co spacerologia, to moja jest ideologia. Dzień 17,5 i minuty po północy. Wojciech Błoński za konsoletą. Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy nieoczywiste trzy godziny muzyki nocą. Nieoczywiste, bo będą nieoczywiste piosenki o wiośnie. To był Mariusz Lubomski z Pacerologia. No bo przecież wiosna to pora spacerów. To Mariusz Lubomski z koncertu w Trójce. A teraz w Radiowej Jedynce pora Reportaż w Jedynce. Dobry wieczór, witam Państwa, Bartosz Panek i zapraszam do podróży w świat wyobraźni. Reportaż, który przygotowała na tę noc Monika Chrobak opowiada o fascynacji, która zaczęła się w dzieciństwie, a z czasem przerodziła się w wyjątkową rodzinną misję. Jan Tokarczyk. Prowadzi wraz z rodziną w małopolskiej Przysietnicy Teatr Lalek Bajka. To jest miejsce, w którym bajki są nie tylko historiami dla dzieci, lecz także drogowskazami pełnymi wartości, emocji i ciepła. Jan Tokarczyk pokazuje, że teatr może być sposobem na odkrywanie dobra w codzienności, sposobem na budowanie więzi, a także przekazywanie ponadczasowych prawd. Rodzinny teatr. Oto reportaż Moniki Chrobak. Witajcie, miłe dzieciaki. Opowiem wam bajkę. Za hymną, górą i rzeką, gdzie kotek zawala bajkę, tam dzieci pod swą opieką nie jedną mam jeszcze. Wejdź, Wejdź, Jest z czego wybierać. Wróćcie zaczarowany. Jaś mam Gosia. Kody w butach. Salineczka też czeka, odpoczywa po wczorajszych występach. Ja może pokażę, że... To cenę, cenę rady. Że tu się oczko zaświeciło. Jest to moja ulubiona bajka. Bardzo fajna, profilaktyczna. Obel odpawia. Jest taka postać jak Paw. No tu akurat bez ogona, bo go stracił podczas przedstawienia. Tam taka mała senka fajna jest. A dlaczego stracił? E, bo myślał, że jest taki piękny, kolorowy i że wszyscy go zobaczą. A to się okazało, że jednak e, no, samochód go podrącił. Na szczęście przeżył swój upadek, ale stracił swój piękny ogon. Okay. Do lekkich elementów nie należą te wszystkie rzeczy. Tu jeszcze mamy mnóstwo właśnie konstrukcji, elementów stalowych, ciężkich, stopy specjalne. Ojej, no właśnie to żony nam to zawsze przygotowywał. Od początku nam spawał. Te wszystkie konstrukcje, te wszystkie stopy. Wszyscy pomagają, no, wszyscy nas od początku wspierali i, i rodzice żony i, i moi rodzice. Rodzeństwo też no, z początku patrzyli na troszkę dziwnie, gdy zaświtał taki pomysł, taki plan, bo oczywiście plan mieliśmy wcześniej z żoną w głowie, gdy tak zaczęliśmy go tak powolutku przedstawiać rodzinie, to tak patrzyli na nas troszkę dziwnie, ale gdy nam uwierzyli, że my to chcemy zrobić, no to uwierzyli w nas i pomagali. No też mi teraz w tym miejscu nawet nie sposób nie wspomnieć o moim kuzynie, który był takim motorem napędowym, mój kuzyn z Warszawy, Leszek, który naprawdę, naprawdę nam w pewnym momencie przyszedł z pomocą ręką, takiego pozytywnego kopniaka napędowego dał, tej odwagi życzył, on zawsze był odważny, jest odważny, może i trochę szalony, ale to tak trzeba. Też troszkę nas wspomógł i psychicznie, i materialnie, żebyśmy mogli troszkę te skrzydła rozwinąć. Się w, tym mhm. w ogóle musimy kawę odwiedzić z tą kotarą, bo tam coś pękło. Gdy Basia tak sobie pomaluje, poprojektuje, pokombinuje. Nieraz weźmie jakąś, jeszcze taką powiem, przedstawą szmatkę i wytnie sobie to sama z szyję, i potem idziemy z tym do krawcowej. A ona mówi nam tak. I co, ja mam to zrobić? Oczywiście oszaleli? Tam, I to jest tak. bardzo często tam. Więc jak ja mam to zrobić? No, nie to wiem, no, kombinuj. No mamy krawcową, która naprawdę musi nas lubić, tylko na wpuszcza nas jeszcze tam czasami do siebie. Na porę. bo to się źle włożyło. Każda bajka wymaga tego, żeby było wszystko każdej... niepowtarzalne, a każdy szczegół był dopracowany jak najlepiej, I żeby oddać całość bajki, żeby to wyszło no, w stu tak jak chcemy to dzieciom przekazać. Żeby dzieci też się czuły, jakby były <śmiech> uczestnikami tej bajki. Gdyby nie tyle co oglądały, co jakby były w środku tej bajki. Tak więc nie marzymy o to, żeby być w środku książki, pojawić się gdzieś między tymi postaciami w tej scenerii, to tak samo my w tej bajce. No nie da się tego pokazać na jednym patyku, prawda? To jednak musi być... No mamy dużo. Dzieńko, musimy rozłożyć to. Mhm. Zobacz tam. Obok, połóż. Nikolaj, obok. Właśnie jak się szkolimy albo, albo jak testujemy, nowe pomysły. no to wtedy właśnie zajmujemy cały salon. Na górze też mamy taki duży hol, tylko łatwiej nam czasami na dole, bo... Mniej schodów. Żeby te wszystkie kilo wnieść. To nie wyciągaj. A to my mamy gdzieś podłogę przeniszczoną, sufit gdzieś był przegresowany. bo... w moim pokojem. A u Ciebie też na górze. Spadło Ci? Spadło. Gdy zakładaliśmy teatr, byliśmy tam niewiele po ślubie, ledwo po ślubie, i to też była taka nasza wspólna pasja, takie nasze wspólne dziecko, bo jeszcze dzieci swoich wtedy nie mieliśmy, dopiero kilka lat później nam się pojawiły pierwsze dzieciaczki. I powiem szczerze, no chcieliśmy zrobić takie bajki, żeby je móc pokazać też naszym dzieciom, na dzieciom z naszej rodziny. Mamy bardzo dużą rodzinę, mamy tych dzieciaków bardzo mnóstwo i też niejednokrotnie te dzieci były takim naszym pierwszym zderzeniem się z rzeczywistością. No ale to w sumie musieliśmy sprawdzić, czy te bajki się faktycznie nadają, czy nasza wizja teatru, nasza wizja tych bajek jest zgodna z oczekiwaniem tego małego widza. A trzeba mieć świadomość, że ten mały widz to jest dziecko, które jeżeli mu się nie podoba, to powie, że to było głupie albo to było nie takie jak ja chciałem, bo... Bo dzieci nie potrafią kłamać, wiadomo, więc braliśmy dzieci z rodzicami. Nasze rodzeństwo ze szwagami, no i z, z całym mnóstwem dzieciaków. Czasami i z sąsiedztwa to były dzieci, które przychodziły po prostu zobaczyć sobie bajkę u nas. No i tak po tych naszych próbnych spektaklach, nieraz no, po bajce wstawaliśmy, żeby się pokłonić. No to były brawa, to dla nas było już coś. No ale dobra, no to wiemy, że takie pewnie wymuszone te brawa. Ale wstajemy, a to dzieci klaskają. tego rozmawiamy z dziećmi, to jak wam się podobało? To fajne, fajne. Dobrze, witamy was wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. dzieciaki. Lubicie bajki słuchać, oglądać? Tak? Tak. Słyszałeś, Jasiu? W domu już nic nie ma. I to są ostatnie dwie kromki chleba. Biedny tatuś, biedna mamusia. Może, może moglibyśmy im jakoś pomóc? Ale ja! No, jeżeli chodzi o bajeczki, które właśnie z czasem tam powstawały, kolejne i kolejne, i wymyślaliśmy właśnie wspólnie, jakie te mają być tematy, czy tam właśnie o ekologii, czy o bezpieczeństwie, coś, co jest aktualne, było jest i będzie aktualne, tak szczerze mówiąc, cały czas. No i tak jak właśnie, można powiedzieć, testowaliśmy trochę na, na naszych najbliższych dzieciaczkach, czy też nawet na naszych, ich reakcja właśnie na te y, przedstawienia, kiedy żywo reagowali na y, kukiełki, które są kolorowe, na scenografię, która też jest kolorowa. Cały czas się coś zmienia w tych scenografiach, więc za każdym razem to była taka motywacja, że musimy coś więcej zrobić, coś lepiej. Dekoracje na zewnątrz. Te dekoracje malowała moja Pani w plastyki niektóre. Pomysł jest nasz, jak najbardziej. Tutaj yy, wymyślamy. Wymyślamy. Powiedz szczerze, że sama siedzisz i wymyślasz, bo dekoracje to już jest konika, akurat Basi. To... No tutaj właśnie sceny tak yy, do scenariusza Mówię. muszą być dopasowane, tak naprawdę. Ale moje plakaty Mówię. wymyślam ja. Ja to faktycznie... Plan... To, to naprawdę Basia. Tak tak. Basia by nie odpuściła, jeżeli miało być coś być brzydkiego, to ona namaluje pięć razy, ale... Ale musi być nagle tak, na chce musi być ładne. I musi wyjść. Wszystko. A my też, powiem szczerze, nie udajemy. Jak czegoś nie potrafimy zrobić sami, to poprosimy o pomoc innych. Bo żeby powstało jedno wielkie dzieło, no to tutaj musi być właśnie zespół. Praca wielu osób tak naprawdę. Inspiracje nieraz, że tak powiem, datła, czy w ogóle grafikę, o, można tak mówić. to mamy zaczerpnięte nieraz nie wiem, z przedszkoli, bo gdzieś tam widzimy jakieś tło fajnie namalowane, więc fajnie tą osobę poprosić też o namalowanie. Zależy od bajki, prawda? Mamy różne bajki, więc czasem nam trzeba namalować coś bardzo takiego bajkowego, bajkowego wręcz misiowego, takiego mięciutkiego, jakbym to może nazwał, a czasem potrzeba nam takiej abstrakcji. Zależy od tego, jaka to jest bajka. Też nie zapomnę, jak oddawialiśmy dekoracje do wyjątkowego gościa, Chcieliśmy czerpać inspirację z gór. Siedliśmy w auto i pojechaliśmy na Podhale, żeby szukać pięknego ujęcia, które potem możemy przelać na papier, żeby zrobić z tego piękną dekorację, taką oryginalną, prawdziwy gdzieś pejzaż górski. No przy okazji była wycieczka. Komu w drogę temu czas Bajka, która mi się najbardziej z dzieciństwa pamięta i do tej pory i później ją przeżywaliśmy mnóstwo razy, to jednak jest Jaś Małgosia. No sam jestem Jaś, prawda? Tu mam nową moją Małgosię, Basię. Taka bajka jak Jaś Małgosia, Salineczka czy Kot w butach, to były bajki, które wychowały mnie. Kiedy powstał ten pomysł właśnie stworzenia teatru, chcieliśmy, żeby te bajki przełożyć właśnie na kukiełki. Ciekawy jestem, bo tak nigdy nie pytałem, jaką bajkę najwięcej razy oglądaliście z nami. Do zawsze, zawsze, Wszystkie bajki graliśmy tak samo. <grym> <grym> Najwięcej razy. Ja, właśnie to jest taka ale anegdota, zawsze, jeszcze tak. jak byliśmy w hotelu i były jakieś, nie wiem, to były ferie czy wakacje, już nie pamiętam, ale chyba wakacje. Była piękna pogoda i przyszła też pani menadżer, zobaczyła, że jest trójka dzieci. E, czwórka, przepraszam. Była jeszcze z nami koleżanka naszego syna. Pojechała z nami wtedy na trójka, tak? ale było jedno dziecko z hotelu. I przyszła pani menadżer, bo mówiła, że jest mnóstwo dzieci na hotelu, ale na widowni było tylko czwórka. Przyszła i powiedziała tak, że dobrze, że chociaż była czwórka dzieci. Już nie umiałem się przyznać, że nasza była trójka. To było takie fajne wtedy, że dobrze, że sobie to widownie wozimy. Nie no to raz tak się zdarzyło, bo zawsze ta widownia jest, tylko wtedy po prostu była tak piękna pogoda, że pewnie wszyscy poszli w góry, czy, czy na miasto, czy, czy nie wiem. Na, na, na, ale się was tu, tu takich wartości, na przykład jak dobro, uczciwość, szczerość też. Przyjaźń, pomoc. No wielkie sprawy małe żaby. Nie mogę się doczekać, jak rozłożę tą bajkę jeszcze raz i będę mogła ją oglądać. Bo była śmieszna, bo miała fajny wygląd. Na szyjnik, taki takie korale czerwone. To jest generalnie bajka o ekologii, a ja jestem harcerzem. Harcerz dba o ekologię, żeby woda była czysta, żeby nie było śmieci. Jeszcze nie nauczyłem się grać tymi kukiełkami, nie było okazji. Bo to też potrzebna jest jednak pewna silna ręka do trzymania tych kukiełek. Trzeba trzymać za koniec i jeszcze trzeba się ukłonić albo obrócić. To jest właśnie sztuka. No, Mikołaj, ty spróbuj. Masz pierwszy etap szkolenia, A ty jedną już? ręką najpierw, no. No nie, tak że już faktycznie, ręce już mocne. Znaczy my też siedzimy, na gramy na siedząco zawsze, więc na stojąco jest troszkę inaczej. Też pytanie, jakie mamy krzesło, bo nie zawsze wozimy swoje krzesła, bo też nie ma miejsca na to w samochodzie, ale do czasami jak są jakieś malutkie, w przedszkolach szczególnie, to potem te ręce bolą, bo trzeba je wysoko podnosić. Pół godzinki machać często dwoma rękami, to tak się wydaje łatwe, ale to bo wcale właśnie, takie jest, łatwe nie jest. Jeszcze jest lewa ręka. I nie <laughs> jeszcze ręką. jest lewa. Bo tak się wydaje, ale niby prawa jest zawsze no, silniejsza. silniejsza. Jak jeździmy na różne bajki rodzinnie, to jest dużo śmiechu i radości. W takim festynie, gdzie po prostu strasznie wiał wiatr no i mama zawołała mnie i Hania musieliśmy jakby trzymać te wszystkie konstrukcje, te mapy, żeby to po prostu nie spadło, bo tak, tak wiało, że wszyscy się bali, że to się przywróci zaraz. Tak śmiesznie było. No faktycznie bywa tak, że jak nieraz jeździmy na plenery, i nie ma obciążeń, o które zawsze prosimy, zawsze błagamy, żeby były, bo nie będę woził kamieni ze sobą. Choć mamy też takie betony specjalne przygotowane, ale jak już jedziemy całą rodziną, to już nie ma miejsca na te dodatkowe kilo. No i często organizatorzy zapewniają, że to wszystko będzie. My przyjeżdżamy na miejsca, zapomnieli. No i wtedy się woła <śmiech> dzieciaki, żeby trzymały. Wiadomo, że to nie są jakieś potężne wiatry, bo wtedy się nie da, ale, ale często po prostu... Pomagali faktycznie, trzymając siedząc tutaj z nami z tyłu. No wtedy nie oglądali bajki, bo nie mieli jak, ale to znaczy, oglądali ją od środka. Jak nasze dzieciaczki sobie nam pomagają, to jest bardzo fajna sprawa, bo. No, miło tak bardzo. <śmiech> Dokładnie jak, miło. Jak pomagają, prawda? Bo to jest takie fajne też, że nie jesteśmy sami, tylko jednak mamy to wsparcie w dzieciach. No. Tata mi obiecał, że w nowej bajce będę mogła uczestniczyć. A wiesz, jakiej bajce? Jeszcze nie wiem. Tak powiem, no niestety przyznaję. <śmiech> Hania męczy, tak jak przypomniała sobie jakiś czas temu, że Mikołaj, Mikołaj nagrywał głos, bo tak gdzieś o tym zapomnieliśmy jakiś czas temu i słuchaliśmy kiedyś, bo jak i Hania przypomniała sobie, że a Mikołaj, to ona też teraz, teraz on Mikołaj już był, teraz ona, teraz Hania. I mało tego, ona chce mieć główną postać, bo tam ona chce dużo mówić. Hej Hanna, Hanna, mówić, jesteś, kochana. Ale mamy jeszcze co jeszcze wy O to niespodzianka. Chcę z wami mieszkać i dawać wam pyszne i zdrowe mleko, Mnie się najbardziej podobają momenty, kiedy przedstawiamy właśnie bajkę i są rodzice. I oni sobie właśnie przypominają, jak to kiedyś za ich czasów gdzieś tam taki teatr był. I mówią, że fajnie, że coś takiego jest że tak my, jako też młodzi jesteśmy <głos> i tworzymy cały czas coś nowego i wiele jeszcze pomysłów mamy, <głos> żeby stworzyć kolejne przedstawienia, bo, no bo mówią, róbcie dalej, twórzcie dalej, bo to jednak jest coś fajnego. Jak dzieci spędzają teraz czas właśnie przed telefonem, a zdarzają się właśnie komentarze, gdzie fajnie, że to jest, że dziecko siedziało 30-40 minut z otwartą buzią i, i takie wow, i ci rodzice właśnie tak mile dziękują nam za, za tą pracę naszą. Taka radość, dla nas bardzo duża radość, szczerze mówiąc. Finalnie widzimy, że to, co robimy, ma sens. Świata zmieniać nie chcemy. Chcemy jedynie tyle, żeby pokazać te wartości, którymi się sami kierujemy, którymi się kierowaliśmy, że jednak to dobro w naszym życiu jest bardzo ważne. I to chcemy przekazywać dzieciom. I mamy chociaż taką nadzieję, że kiedyś to dobro wyjdzie z nich dla następnych pokoleń. Sama przygoda z teatrami spowodowała jedno, że człowiek stał się bardziej odważny. Staliśmy się bardziej otwarci na ludzi. Wcześniej właśnie byłam taką skrytą osobą. Gdzieś tam zawsze na drugim planie można powiedzieć, że byłam. A to takie doświadczenie właśnie podbudowało mnie to właśnie, wzmocniło. Dzięki temu, że mamy kontakt z, z różnymi dzieciakami w, w różnym wieku, to się przekłada na wychowanie też naszych dzieci, bo niejedna sytuacja nas nauczyła. Że, żeby jednak tego dziecka też trzeba wysłuchać do końca, porozmawiać, znaleźć jakiś wspólny mianownik. Ale to nas właśnie nauczył tego teatru i kontakt z taką dużą publicznością. Dobrze kończy Czasami siadamy tak przy kawce w niedzielę z dzieciaczkami i rozmawiamy o bajkach. To czasami tak bywa, bo nieraz oglądamy też coś jeszcze w telewizji albo coś tam gdzieś tam w ucho wpadnie, no i rozmawiamy o tych bajkach. I teraz myśląc też, co będziemy robić dalej, jaką może następną bajkę, o czym, jakie wartości. No i już mamy łatwiej, mamy dzieci, które nam coś potrafią podpowiedzieć. No, ciężko mi jest tak zobaczyć w przyszłości. Nie wiem, co będę robił w przyszłości, ale to może być taka jakby część też mojej pracy. Tata wiedział, bo Mikołaj już jakiś czas temu zaczął wspominać, że chciałby pojechać ze mną. Nieraz jak jechałem gdzieś wieczorami na takie wieczorne seanse, to nieraz pytam tata, a mogę jechać z tobą mówił no Mikołaj, ale ty, no jeszcze nie było go kiedy nauczyć, tak? I, ale nie ukrywam, że pewnie teraz będzie czas, kto wie, czy nie spróbujemy troszkę go pouczyć tego. To jest takie nasze... Dziecko, prawda? Wychowane, wymyślone, zrobione i fajnie, że nasze dzieci to nasze dzieci już jakby myślą też o tym, że ten teatrzyk kiedyś mogą tworzyć razem z nami albo już za nas. Nigdy nie odmawiają, także to jest fajne, że są takie. Porządnie wychowane, tak? <grywa> o rodzinnym teatrze opowiadała w swoim reportażu Monika Chrobak Dziękuję państwu za to spotkanie do usłyszenia Bartosz Panek Jedynka Polskie Radio Pies podobny jest do swojego pana mi hart, tyle wart, ile pani ukochana Kundel zły, kły, jak jego właściciel Szczeniak wie, kto rządzi się jego życiem A mój pies jest inny, bo ma swoje zdanie Myśli sam, spiewa sam, dągi zakazane Nie chcę wierzyć w bajki, ze mną się nie liczy że więc by nie zdechł trzymać go na styczniu Kota zobaczy, to jest próg jego nóg, można tak to tłumaczyć. Byle do krowi skok, by kota mu złapać, zawsze da to, co ma, by go trzymać w łapach. A mój pies jest inny, z Kotem się przyjaźni. Ku zdziwieniu wszystkich, Kot go nic nie drażni, choćbym go i poszłuchł, on ma swoje zdanie że więc my nie zdechł, nakładać kaganie. Kość zrobi wiele, by leżyć Może być twoim przyjacielem Dasz mu kąt, spokój, świąt, mleko do śniadania Służyć ci pokres dni Będzie bez szemrania A mój pies jest inny Wciąż mnie lekceważy W domu tylko czasem Zechce zauważyć Choć chodzi na smyczy I nosi kaganiec Czasem sobie myślę, kto jest psen? 20 minut do godziny pierwszej ten dylemat Mariusza Robolskiego, kto jest psem, kto panem jest chyba nierozwiązywalny. Taka nieoczywista piosenka o wiośnie, bo tak pomyślałem te spacery i spacery z psami jak najbardziej wiosenne być mogą. A teraz e, najpierw e, Jumble i wymyśliłem ciebie, tak zawsze mi się kojarzy Andrzej Zaucha jako bardzo wiosenna piosenka. A potem Robert Kasprzycki i znowu e, jeden trójkowy koncert z płyty Vis-a-vis, e, z -vis płyty Światopogląd, 2006 rok, ale zaśpiewane na koncercie, a potem album czwarty, zatytułowany 4, rok 2014 i Rozmarynowa. Jumble, a potem Robert Kasprzycki. Ciebie, moje imię, zadzwięczało we mnie, choć... Napisz I całej wargi skurszone szczęście na gór. Daj w siebie usta I ciepło moim A potem Przyjdą noce Jak psy wierne Od nasz dom. Radio. Jedynka. Szliczne To pierwsza część tego dyptyku krakowskiego. Druga część dzieje się w miejscu uroczym i pięknym, czyli na rynku krakowskim. Jest taki lokal zwany Wizawi. W tym lokalu właśnie zawiązała się idea. Iż nie można napisać piosenki o taksówce i o miłości, ja stwierdziłem, że można, nie, nie można, tak, Leny Krawic już napisał taką piosenkę, nazywała się Cup Driver. No ale nic, wróciłem do domu, obudziłem się rano, około 14.00, siadłem, napisałem pierwszych 15 zwrotek. potem ciąłem, ciąłem, ciąłem. i powstało coś takiego jak vis, -vis. tam i będę gdzieś za sobą, już za tobą mam. To wszystko, co nie stało się, to wszystko, czego tak Ci wracam Sam te słowa, słodkie zbyt Oddam pustkę, która jest O samotności, nie mów mi Bo ona też umija mnie Jak ból, jak trans. Jak sen są wiecznie trwa, jak ból, jak czas na sen. To wszystko, co straciłem tam, tak sufka czarna niosła mnie, jak nikotyny, łączki smak. Jej ciepły brzuch, jej słodki śmiech, lecz płakać już nie umiem i odwracać wielu zwykłych spraw, na linie tańczyć, gdy ode mną salwa łożny wrak, jak Czas Mi, że żyję snem, choć czasu dość mam, przecież wiem, że czasem trudno wierzyć w nas i w to, że rany leci czas. Nie zownie się tych kilku dni i nie tak łatwo teraz być, Leną maską własnych prawień Żuryanem grałem Toś Ja Ja. Jak w niewysłanym tym liście Czyściej. Ta miłość spłynie po szybie Ta miłość bez większych zdziwień Ta miłość bez zbędnych wyznań Zamknie się cicho jak blizna Podlana balsamem ciszy Umrze nim ktoś ją usłyszy Nim ktoś ją usłyszy Kiedyś odważę, wyjąć tę miłość z witraży, Ołowić szkła i pan nauk, tę miłość z dusza jak nauk, z dusza jak nauk. 6 minut przed godziną pierwszą. Nieoczywiste piosenki o wiośnie. Dlaczego o wiośnie? No bo mam wrażenie, że wszystko musi obumrzeć, żeby wiosną się obdrolić. E, piosenka WW z Wojciechem Waglewskim rozmawiał ostatnio Marcin Kusyn na naszej antenie, a 27 marca Poja uja pojawiła się Pojawiła się nowa płyta, pojawił się nowy album Dźwięczność. Z tej płyty już za chwilę ulatam. Piosenka pozornie radosna, natomiast ten cały album narodził się niestety w roku śmierci żony Grażyny, żony Wojciecha Wagleskiego, i ten moment odejścia, ten cień odejścia jest słyszalny na tej płycie. Natomiast tak jak Wojciech Wagleski mówił, także na naszej antenie. Żona słyszała całą płytę, zaakceptowała, przyjęła i z tym błogosławieństwem ta płyta się ukazała. Już za chwilę ulatam, a potem jeszcze posłuchamy WW, potem będzie Basia Stępniak-Wilk, będzie Małgorzata Ostrowska, Lady Punk. Zapraszam. Leć, Mówię ci leć Koń paki w niepojętych murmuracjach Tu na nic przecież twój łabędzi zew Twoja załosna trąta dracja Więc leć Mówię ci leć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 Sam to nie udało się I nic nie przychodzi mi do głowy Więc mówię